Także przeczytam to z zrewidowanej Biblii Gdańskiej, Hebrajczyków, 10 rozdział, od pierwszego do trzeciego wersetu. Albowiem zakon, mając cień przyszłych dóbr, a nie sam obraz rzeczy, takimiż samymi ofiarami, które co rok ustawicznie ofiarują,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 Także w drugim Koryntian 5,21 Słowo Boże świadczy, że On nie znał grzechu. Oraz pierwszy list Jana, 3 rozdział, 5 werset. Grzechu w Nim nie było. Chociaż narodził się z niewiasty, grzesznej niewiasty, przyjąwszy ciało i krew z tej grzesznej niewiasty,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 nie chciałeś ofiar krwawych i darów, ale ciało dla mnie przysposobił. Nie upodobałeś sobie w całopaleniach i ofiarach za grzech. Wtedy rzekłem, o to przychodzę, aby wypełnić Twoją wolę, o Boże. To mamy w Hebejczyków 10, 5-7. Przyszedł Pan Jezus ze wspomnianymi słowami, aby wypełnić to,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 Trzeci rozdział, dwudziesty czwarty werset. Czytam to ze zrewidowanej Biblii Gdańskiej. Trzeci rozdział Listu do Rzymian, 24 czwarty werset. I bywają usprawiedliwieni darmo z łaski Jego przez odkupienie w Chrystusie Jezusie. Tak samo wierny jest Ojciec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 to jest wtedy wyznawane Bogu. Zatem, jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest i sprawiedliwy Bóg i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości, jak świadczy pierwszy list Jana, pierwszy rozdział, dziewiąty werset.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 Nieustannie przynośmy Bogu ofiarę chwały, to jest owoc warg wysławiających imię Jego. Oraz pierwszy list Piotra, drugi rozdział, piąty werset.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 i Jego słową Odpocznijmy w doskonałym dziele Chrystusa, w którym odpoczął też Bóg. Jeśli Bóg jest w pełni zadowolony, to czy nie powinniśmy być również i my w pełni zadowoloni z tego dzieła? Bóg potwierdził swe zadowolenie przez rozerwanie świątynnej zasłony, przez wywyższenie swego Syna po swej prawicy i przez zesłanie i świadectwo Ducha Świętego.